Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, autor Jan Lewiński. FED ratuje Europę, czyli banki z USA. Staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do przodu. Ten cytat to doskonałe podsumowanie sytuacji, w jakiej znalazły się europejskie banki pod koniec listopada, gdy rezerwa federalna w porozumieniu z innymi bankami centralnymi obniżyła kosz dolarowych słopów płynnościowych, o 50 punktów bazowych. Słopy, czyli tańszy dolar. Wyjaśnijmy, że słopy walutowe banków centralnych Central Bank Liquidity Swaps utworzono w grudniu 2007 roku w najostrzejszej fazie kryzysu finansowego. Istnieją różne rodzaje słopów, jednak najbardziej ogólnie ten instrument da się określić jako kontraktowe zobowiązanie dwóch stron do wymiany określonych środków a po upływie ściśle zdefiniowanego czasu ich zwrotu po ustalonej cenie. W telegraficznym skrócie, umowa między Fed a innymi bankami centralnymi, Bankiem Anglii, Bankiem Japonii, Europejskim Bankiem Centralnym i Narodowym Bankiem Szwajcarii polega na tym, że wobec braku dolarów, o tym za chwilę, na europejskim rynku Fed umożliwia ich wymianę po kursie rynkowym za inną walutę. Przy czym nie musi to być waluta rodzima banku centralnego będącego klientem Fed. Po upływie pewnego czasu, 7 lub 84 dni, dochodzi do transakcji odwrotnej, w wyniku której Fed odzyskuje dolary, a bank centralny będący tu klientem odzyskuje swój walutowy zastaw, płacąc jeszcze systemowi rezerwy federalnej ryczałtową lub, jak kto woli, haircut, premię naliczaną od wysokości tegoż zastawu także obciętą do 12% z dotychczasowych 20%. Dotychczas do tego kosztu dochodziła opłata ustalana według wysokości stopy Overnight Indexed Swap plus 100 punktów bazowych. Ostatnią decyzją Fed obniżył tę stopę o 50 punktów bazowych do poziomu OIS plus 50 punktów bazowych. Waluty banków centralnych nie opuszczają fizycznie Europy, zostają tylko przeniesione na konta FED w tych bankach centralnych. Te środki są nieoprocentowane, a FED nie może nimi w żaden sposób obracać. Podobnie ma się rzecz z dolarami. Znajdują się na kontach banków centralnych FED, z tym, że banki centralne mogą je pożyczyć innym podmiotom na czele z bankami komercyjnymi. Jak widać, na tym poziomie pozornie nie ma żadnej kreacji dodatkowego pieniądza. Możemy pytać tylko o dwie sprawy. Po pierwsze, skąd Fed bierze pieniądze, wiadomo, że rezerwa federalna sama usala ich cenę, jednak ich rezerwy może zdobyć w zasadzie dwiema metodami, interweniując za rynku, co przecież kosztuje, oraz kreując dolary ex nihilo. Po drugie, dlaczego ma się opłacać pożyczanie ich znajdującej się w poważnych tarapatach w Europie taniej niż amerykańskim bankom komercyjnym? Chwileczkę przerwie uważniejszy czytelnik. Na pewno taniej? Odpowiem, owszem. Otóż amerykańskie banki mogą skorzystać z okna dyskontowego FED płacąc 0,75% podczas gdy te europejskie banki komercyjne, które w ofercie z 6 grudnia 2011 roku skorzystały z okna dyskontowego Europejskiego Banku Centralnego zapłaciły za ten interes jedynie 0,59% przy stopie OAS równej 9 punktów bazowych. Jeszcze 9 listopada Europejski Bank Centralny oferował dolary za 1,09%. Nawet wliczając w te ceny 12 premię dla Fed pobieraną przy zwrocie środków, można ocenić, że pożyczanie dolarów jest nadzwyczaj korzystne. Na zerohedge.com znajdziemy porównanie ofert umożliwiających pozyskanie środków dolarowych. Dowiemy się, że opierające się na słopach Fedu oferty banków centralnych stały się najbardziej dochodową metodą pozyskania dolarów na rynku. Pożyczka Europejskiego Banku Centralnego to, wliczając premię, koszt około 1,08%, różnie dla różnych banków. Dla porównania, walutowy swap bazowy Cross Currency Basis Swap, CBS, kosztuje, o ile za fundusze euro płacimy stopę LIBOR, około 1,71%, a za CBS przy środkach euro uzyskanych za stopę repo Europejskiego Banku Centralnego zapłacimy 1,48%. Dotychczas zgłoszenie się do banku komercyjnego po dolary mające swoje źródło w słopach walutowych banków centralnych stygmatyzowało tę instytucję, oznaczało bowiem, że nie może ona pozyskać dolarów po odpowiednio niskiej cenie. Jednak przy takiej skali obniżki banki porzuciły obawy o swoją reputację i ochoczo korzystają z oferty Europejskiego Banku Centralnego. Dolarowe kłopoty Europy Trzeba zauważyć, że decyzja Fed o obniżeniu ceny słopów walutowych banków centralnych przychodzi niemal w ostatniej chwili. Koszty uzyskania dolara na rynku rosły w ostatnich miesiącach dramatycznie, dobijając praktycznie do poziomu z lat 2007 i 2008. Ten wzrost odzwierciedla poważne problemy na rynku kontraktów swap, które z kolei są spowodowane coraz gorszymi przewidwaniami co do sytuacji gospodarczej Europy. Dostępność dolara jest istotna dla systemu bankowego w Europie, ponieważ dolar stanowi światową walutę rozliczeniową na wielu kluczowych giełdach towarowych, nie tylko europejskich, nawet nie wspominając o kwestii uznawania go za walutę rezerwową przez wiele krajów na czele z Chinami. To właśnie w dolarze są rozliczane kontrakty na metale szlachetne czy ropę naftową. Dlatego to podstawowa waluta w wielu transakcjach pomiędzy prywatnymi podmiotami, m.in. bankami komercyjnymi. Cały europejski system bankowy jest w dużej mierze uzależniony od dolara i wiele transakcji o różnym stopniu zapadalności oraz wymagalności rozlicza się właśnie w tej walucie. Wiele problemów technicznych, takich jak choćby Niedopasowanie terminów rozliczenia transakcji Maturity Mismatch w razie braku dolara praktycznie uniemożliwia sprawne przejście z transakcji dolarowych na kontrakty denominowane w innych walutach. Dlatego dostęp do dolara jest istotny dla wielu uczestników rynku obawiających się problemów płynnościowych w niedalekiej przyszłości przed terminem zapadalności i wymagalności kontraktów. To dlatego antycypację rychłego nadejścia głowotów gospodarczych przyczyniają się do ucieczki właśnie do dolara. Tak samo stało się przecież w pierwszej fali kryzysu w grudniu 2007 roku oraz pod koniec 2008 roku i również wtedy Fed pospieszył z pomocą znajdującemu się nad krawędzią dolarowej niewypłacalności europejskiemu systemowi. Oczywiście nie są i nie były to działania o charakterze charytatywnym. Pracownicy Fed zdają sobie sprawę z tego, że wspomniane wyżej kontrakty wiążą ze sobą instytucje finansowe w Europie z tymi w USA. Dolar z Europy szybko znajduje swoją drogę do Stanów Zjednoczonych, więc dla dużych graczy w Ameryce jest istotne, aby ich klienci w Europie mieli się dobrze. Co można wyistotniejsze? Banki europejskie wciąż finansują około 5% amerykańskiego rynku długu i pozbawione dolarowego finansowania musiałyby się delewarować, to jest sprzedawać papiery USD popychając w górę rentowności. Za tę uwagę dziękuję Juliuszowi Jabłockiemu. Tylko lekko upraszczając, można powiedzieć, że Fed musiał zapobiec dolarowej niewypłacalności Europy, aby ochronić własne interesy. Tym samym spadek kosztów słowów o 50 punktów bazowych to pośrednie przeniesienie kosztów długu publicznego oraz kontraktów, jakie zawarły firmy z USA i Europy, na amerykańskiego podatnika. Jak pisał Robert Heinlein, za wszystko trzeba płacić. Słopy walutowe banków centralnych są rozwiązaniem tymczasowym, chwilową ulgą dla kontrahentów amerykańskich instytucji finansowych. Niestety ta tymczasowa pożyczka nie zlikwiduje problemu zadłużenia państw Europy. Może tylko odsunąć w czasie to, co nieuniknione. Czekają nas trzy scenariusze. Powolna stagnacja na modłą japońską, najbardziej prawdopodobny. Hiperinflacja Eger-Hulice o wiele mniej prawdopodobny albo deflacja i bankructwa niewypłacalnych instytucji, niestety niemal niewyobrażalnych. To ostatnie przyniosłoby oczyszczenie, tak potrzebne gospodarkom Europy jak świeże powietrze. Oderwimy się jednak od tych nieprawdopodobnych myśli i powróćmy do mojej rzeczywistości euro.